Marko, powiedz, czy ty tam się urodziłeś? Mieszkasz teraz w Anglii. Urodziłeś się w Anglii, masz rodziców, którzy się przeprowadzili, czy sam się tam przeprowadziłeś? Jak to było u ciebie? Witaj, witaj Andrzej. Nie, urodziłem się w Polsce. Urodziłem się w Polsce w miejscowości Szczecinek. To jest dawne województwo koszalińskie. Mieszkałem, mieszkałem w sumie pod Szczecinkiem w takiej małej wiosce popegerowskiej, nie wiem czy jeszcze... Pewnie masz młodych, większość młodych słuchaczy nie, pewnie nie wiedzą, co to, są, co to były państwa gospodarstwa rolne, ale polecam kiedyś odwiedzić takie popegerowskie wioski, bo e, generalnie tam już e, no nie ma nic w takich wioskach. E, natomiast ja wyjechałem do Anglii w 2009 w listopadzie. Także wyjechałem sam z żoną i dziećmi. E, moi, rodzice, moi rodzice mieszkają dalej tam e, tam, gdzie mieszkaliśmy wcześniej, czyli, czyli w, tej, w tej wiosce pobegerowskiej. Wyjechałeś w 2009, to cofnijmy się wcześniej. Z, zanim wyjechałeś, co robiłeś w Polsce? Uczyłeś się gdzieś, pracowałeś? Tak, no tak jak każdy. Skończyłem liceum, poszedłem na, na studia, to się nazywało IKF, czyli Instytut Kultury Fizycznej, ponieważ grałem w piłkę można powiedzieć, tak semi profesjonal czyli tak półprofesjonalnie w trzeciej lidze i w sumie tak mój tata mnie, mnie tak pchał w ten sport, mówi Marek, dzięki sportowi się wybijesz, idź w ten sport, no, ale, ale jednak sport, no, bynajmniej ten trzecioligowy, nie wyglądał zbyt, zbyt dobrze. Wiedziałem od początku, że raczej dzięki temu nie utrzymam rodziny na godnym poziomie, no i, no i w sumie po roku czasu rzuciłem te studia tej kultury fizycznej, rzuciłem piłkę nożną, poszedłem do pracy, poszedłem do pracy, ale w sumie poszedłem do pracy, żeby się czegoś nauczyć. No i po roku pracy w takim salonie łazienkowym w Koszalinie zdecydowałem, że jednak idę do wojska, bo praca nie jest dla mnie. Tak myślałem, że być może jakiś biznes otworzę, no ale nie miałem pomysłu jakby na, na życie. Cały, całe życie uprawiałem ten sport, yy, codziennie treningi, w weekendy mecze. Nigdy nie miałem czasu, żeby przeczytać na przykład porządną książkę, czy też, yy, nie wiem, posłuchać o tym, co inni biznesmeni mówią. Yy, no i poszedłem do wojska. I po wojsku zostałem, yy, w sumie wróciłem do tej piłki, bo w tym wojsku akurat była duża piłkarska. Zostałem jako żołnierz kontraktowy. Po trzech latach <śmiech> Zdecydowałem, że jednak to nie jest dla mnie. E, wojsko e, wojsko no w tamtych latach wyglądało też e, no niezbyt, niezbyt ciekawie. Nie wiem jak teraz, mam nadzieję, że, że to wygląda lepiej. Ale na, na tamten moment e, to był 90 2002. E, nie wyglądało to dobrze. E, I postanowiłem, że zwalniam się z wojska i zakładam biznes. E, moja żona była wtedy w ciąży i to była naprawdę taka dosyć poważna decyzja, bo ja stałem już jakby, to był przeddzień otrzymania jakby starania, możliwości starania się o mieszkanie służbowe, bo w wojsku, nie wiem czy wiecie, czy wiesz Andrzeju, że, że można, nie wiem czy teraz, ale, ale kiedyś można było dostać mieszkanie służbowe na, jakimś tam, na jakiejś tam dzielnicy wojskowej yy, i tak dalej, i tak dalej. Trzynastki, jakieś tam dodatki, nie były może to duże pieniądze, ale jednak stała yy, pewna pensja, no bo to budżetówka, mówi się, że to jest pewna pensja. No i wtedy odszedłem z tego wojska, no i oczywiście cała rodzina rzuciła się na mnie, co ty robisz, żona w ciąży, no w ogóle przestali się przez moment do mnie odzywać w ogóle, teściowi i tak dalej, bo, no bo to było ryzyko, nie ma się co uszykować, to było duże ryzyko, a ja pojęcia o biznesie, można powiedzieć, no coś tam miałem, zacząłem czytać książki, zacząłem obserwować, i yy, yy, no i poszedłem w ten, w, ten, w, ten, w ten biznes. Z tym, że <śmiech> biznes to za dużo powiedziane, bo na początku yy, po, wymyśliłem sobie, że nauczę się strony internetowe, ja mieszka, wtedy jakby mieszkaliśmy razem z żoną w takiej miejscowości Trzebiatów, to jest niedaleko koło brzegu. i pomyślałem sobie, że nauczę się robić stron internetowych i coś tam robiłem, ale to były naprawdę bardzo podstawowe takie, takie rzeczy i w stronę IT pójdę, czyli naprawa, naprawa komputerów, także to po prostu chodziłem po domach, naprawiałem ludziom komputery, i, i, i gdzieś tam próbowałem oferować te strony internetowe, kilka nawet udało się sprzedać, tak że mówię, to nie był jakiś tam wielki biznes, ledwo wiązaliśmy koniec z końcem, ale jakoś udało mi się coraz więcej tych klientów zdobywać, no i udało się za jakieś tam zaoszczędzone pieniądze otworzyć sklep komputerowy, taki malutki sklepik w tej miejscowości, gdzie było 12 tysięcy mieszkańców, był tylko jeden sklep komputerowy, dosyć taki duży, ja otworzyłem mniejszy, ale jakoś tak udało mi się stworzyć taką atmosferę, takie ludzkie podejście do klienta i być może to było jakby... Ten, ten czynnik spowodował, że jednak ten mój malutki sklepik komputerowy, gdzie nawet na, na, na tak zwanym magazynie nie miałem, nie miałem za dużo sprzętu, bo musiałem ten sprzęt zamawiać, czyli tak naprawdę pokazywałem ludziom coś, Czego jeszcze nie mam na sklepie, mimo wszystko ludzie do mnie przychodzili i zaczęli te komputery kupować. Później okazało się, że jednostka wojskowa, dla której pracowałem wcześniej, ja nigdy jakoś tak nie paliłem mostów, mimo że, że, że, że gdzieś tam, nawet z kimś nie żyłem dobrze, to, to starałem się nie palić mostów i to później zaprocentowało, bo mój dowódca później został szefem logistyki w wojsku, i kiedy okazało się, że jednostka wojskowa musi zamówić, dużą partię tuszów do drukarek, również do mnie się odezwał i ja wygrałem ten taki mały przetarg i, i, i to też mnie jakby postawiło na nogi, także to było i dzięki temu mogłem, dzięki zarobionym pieniądzom, bo to był taki kontrakt, na nie pamiętam chyba na 50 tysięcy złotych, także dla mnie to były wtedy ogromne pieniądze. Udało mi się gdzieś tam wynegocjować jakieś rabaty, potworzyłem sobie dobre kontakty w hurtowniach komputerowych. I zaczęły mi się ten biznes komputerowy kręcić. Później wprowadziłem, zatrudniłem pierwszego człowieka, wprowadziłem inne usługi, typu właśnie jakieś obsługa IT dla firm. Tu też mieliśmy na tym, na tym, na tej płaszczyźnie, jakieś tam małe sukcesy, coraz więcej. Bo to wtedy w tej naszej okolicy nie było czegoś takiego. Firmy, wiadomo, to był ten początek 2000 roku. Firmy dopiero zaczęły, jakby się komputeryzować, i, i jakby tak, jakby. Myślałem, że miałem szczęście, bo. Może nosa takiego, że wszedłem że w to i można powiedzieć, że byłem jakby takim pionierem gdzieś tutaj na, na naszym rejonie. Później się okazało, że poszliśmy w stronę jeszcze alarmów, się, telewizji komputerowej, a, a że to, to, przepraszam, telewizji przemysłowej, a że teren nadmorski, dużo hoteli, dużo ośrodków. Y, y, I jakoś ten biznes zaczął się, się kręcić. Coraz więcej ludzi zatrudniałem, bo otworzyłem kafajkę internetową. Także w ciągu tych paru pierwszych lat do 2006 roku udało się stworzyć taką no, przyzwoitą firmę, która już dawała niezłe przychody yy, i wtedy no, muszę powiedzieć, że rodzina przeprosiła mnie, że jednak to była mm. dobra decyzja. Także czułem się taki dumny, że jednak mimo, że to była bardzo ryzykowna decyzja na początku i mieliśmy naprawdę ciężki okres przez wiele miesięcy, to później yy, jakby nagroda przyszła yy, dzięki temu. Fakt, że pracowałem dużo i, i w domu praktycznie mnie nie było, ale, ale z perspektywy czasu myślę, że było warto. Ale w 2000 i później otworzyłem sklepy z telefonią komórkową, wszedłem do współpracy. Kiedyś była taka marka ERA GSM, teraz to już T-Mobile, bo T-Mobile to wykupił. I właśnie w momencie, kiedy T-Mobile wykupował tę erę, zaczęły się dziać różne dziwne rzeczy. Moja firma, głównie ta właśnie część związana z telefonią komórkową, zbankrutowała podjąłem dużo takich, już myślę, że wtedy na, na ten moment firma była na tyle już duża. Znaczy to było ciągle małe przedsiębiorstwo. Jeżeli mówimy o, o, o, o tym, jakie miała przychody, ile osób zatrudniała, to był w, w ciągle small business tak, tak zwany, ale m, jednak już to był ten etap, gdzie brakowało mi wiedzy w podejmowaniu takich poważnych decyzji i trochę byłem taki naiwny, wierzyłem za bardzo moim kontrahentom, partnerom i tak dalej, no i moja firma zbankrutowała, znaczy ta część związana z telefonią komórkową padła, przyczyniło się tam do, do tego też, tak jak mówię, kilka innych czynników, kilka innych osób, no ale, ale tak myślę, że to jednak była moja, moja moja wina. No i to co miałem to sprzedałem, pozamykałem te biznesy, posprzedawałem, bo miałem jeszcze tam internet radiowy w tej, w tej miejscowości, taki był chyba ze stu klientów, taki abonamentowy. Sprzedałem to wszystko i, i, i tak pomyślałem sobie, że chyba spróbuję czegoś nowego. Ktoś mi podpowiedział, nie pamiętam już to jedź do Anglii, bo tam w Anglii Y, bardzo łatwo biznes prowadzić, i tak dalej, że przyjazne środowisko, i tam, oczywiście, na tamtym etapie też pamiętam, y, jakby system w Polsce. Y, y, chyba nie sprzyja temu, że jeżeli człowiek się potyka, jednak system jest taki, że, że zamiast pomóc to chyba jednak cię jeszcze ciągnie w dół. I ja pamiętam wtedy i urzędnicy, i, i, i jakby, jakby cały ten aparat skarbowy, zus wcale nie pomagał, a wręcz przeciwnie jeszcze, jeszcze mnie jakby dobił. No i powiedziałem, że nie pakuje się i chyba jednak spróbuję tej Anglii, zobaczę. I wyjechałem na, na 6 miesięcy bez języka, praktycznie. No i jakoś się udało tam odnaleźć na tym rynku. Zacząłem jakieś tam firmę związaną z rekrutacją, i tak myślę, że też w miarę szybko udało się ten biznes rozwinąć. To tak pokrótce do moja historia z Polski do momentu do wyjazdu za granicę. Dobrze, więc co, ja akurat tu uderzyłeś taką sentymentalną dla mnie nutkę, dlatego ja zapytam, to nie będzie długa hmm. odpowiedź, ale ponieważ ja przez lata kibicowałem trzecioligowej drużynie do Zamed Nowa Sól. Więc a to ma... nie znam. Nie znam. No, e, to okolice tutaj dawno województwo zielonogórskie. Ale, ale... grałeś trochę? Nie, nie, Brałeś... kibicowałem. Nie. kibicowałem. E, powiedz, a na jakiej pozycji grałeś jako piłkarz? Ja grałem y, na różnych pozycjach, ponieważ zawsze mi mówiono, ja nie, byłem, nie miałem szybkości, natomiast miałem wytrzymałość. Ja mogłem, ja, ja ja mogłem jak, jak koń praktycznie, mm. non-stop biegać, pracować, ale nie miałem szybkości i dużo widziałem, tak mi mówiono, więc grałem zazwyczaj albo jako ostatni obrońca, czyli tak zwany stoper, albo środkowy pomocnik, taki rozgrywający, gdzie musi trochę pomyśleć, coś zobaczyć i, i także na tych pozycjach zazwyczaj gramy. Mm -hmm. Okej, okay, dzięki. Trochę tak też symbolicznie w stosunku do twoich firm, bo też tak właśnie w różnych branżach i, i też myślę, że ta twoja wytrwałość w pracy i takie szersze widzenie perspektyw, że tu można coś otworzyć, tu, że to się przyniosło z boiska też na... O no może, takie rzeczy, a mo ale może myślałem, rzeczywiście, że to może gdzieś tam jakaś faktycznie. A, no to bardzo ciekawa historia jest, ale właśnie ten moment, dobrze, że w nim tak jakby z, z, w tym momencie skończyłeś bo to mnie ciekawi. Miałeś swoje doświadczenia biznesowe, biznes ci się rozrastał, oczywiście tam jakieś błędy, czy tam jakieś trudności, które się pojawiły, sprawiły, że, że postanowiłeś go zakończyć i teraz postanowiłeś wyjechać do Anglii. A dlaczego? Dlaczego mając już takie mhm. doświadczenie, mając też już sukcesy, no i wiadomo, wyciągając lekcje z tych rzeczy, które nie poszły dobrze, dlaczego nie zdecydowałeś, a nie, w Polsce otworzę kolejny biznes, już teraz wiem lepiej, może w większym mieście, może inaczej. Dlaczego nie Polska? Mhm. To znaczy, to aby musiał tu się zagłębić w szczegóły, wiesz, tego tej współpracy z, firm, z firmą, z taką dużą firmą warszawską, właśnie związaną tutaj z tą telefonią komórkową, ale nie chcę tego robić okay. za bardzo. Znaczy chodzi, chodzi o to, że jakby tak jak powiedziałem, jak biznes ci pada, no to nie oszukujmy się, zazwyczaj są jakieś kłopoty finansowe. Miałem jakieś tam kłopoty, no oczywiście tak jak powiedziałem, ja tam część biznesu jeszcze miałem prosperujący, także mogłem to sprzedać i ewentualnie mogłem spokojnie zacząć biznes od, od nowa w Polsce, ale ja przez rok czasu walczyłem, żeby ten biznes utrzymać związany właśnie z tą telefonią komórkową, bo tam jakby były największe przychody, największe jakby aktywa i tak dalej, wszystko było tam. I wiedziałem, że jak to padnie, to praktycznie będę musiał resztę biznesu sprzedać i tak nie wiem, czy jeszcze wyjdę na zero, nie? Więc ja wiesz, ja walczyłem, ale, ale wiesz, ten cały system jakby, który ciągnął mnie, nie pomagał, tylko ciągnął w dół, ja ci powiem szczerze, że w pewnym momencie cał... po pierwsze zraziłem się do biznesu, to jest raz, bo myślałem, że jednak chyba nie jestem dobrym biznesmenem, że jednak to nie dla mnie. Wiesz, mieliśmy wtedy no, jakieś tam kłopoty finansowe, może nie duże, bo, bo no, ciągle stać było nas, żeby przeżyć, ale mieliśmy kłopoty finansowe i jednak system nie sprzyjał temu, żeby człowiekowi pomóc. Ja generalnie po pierwsze po, po, pogniewałem się, tak w cudzysłowie, na biznes, pomyślałem, że chyba jednak nie jestem dobrym przedsiębiorcą, że, że chyba... Jestem zbyt może naiwny, czy, czy, czy też czy brak mi doświadczenia i wiedzy, że jednak ten duży biznes, a ja zawsze może, znaczy zacząłem możeć w takim większym biznesie, taki mały biznesik, gdzieś mi tutaj nigdy nie widziałem się w tym. Natomiast chyba jakby doszedłem do wniosku, że jednak ten duży biznes chyba jednak nie jest dla mnie, jeszcze potrzebuje albo czasu, albo, albo, albo w ogóle nie jest dla mnie, że chyba zacznę gdzieś może karierę robić jak, jako pracownik. I dwa, jednak pogniewałem się też trochę w cudzysłowie oczywiście na ten, na, na ten system dookoła w Polsce, bo wiesz, jak człowiek odnosi sukces, to jest wszystko fajnie, wszyscy cię po plecach klepią, natomiast jak, jest, jak zaczyna się źle dziać, to naprawdę jakby... No ja akurat zostałem jakby jeszcze dobity i pogniewałem się całkiem, tak pomyślałem sobie, że to chyba jest wina tego kraju jeszcze, że nie jesteśmy gotowi tutaj, żeby, żeby prowadzić taki, taki biznes I, i chyba pomyślałem, że pojadę za granicę, spróbuję, zobaczę, co tam się przez pół roku po, pooglądam, ale generalnie wyjeżdżałem w celu nie, takie, nie po to, żeby tam otworzyć biznes nowy, ale właśnie po to, żeby być może zrobić jakąś karierę gdzieś tam w jakiejś dobrej pracy. Ale bardzo szybko, już po, po, zaraz po wyjeździe, gdzie zacząłem, wiesz, szybko nauczyłem się języka, na tyle, żeby, żeby, żeby oczywiście się komunikować. Zacząłem chodzić na różne spotkania biznesowe. Zobaczyłem, że tutaj generalnie zacząłem śledzić przepisy brytyjskie, właśnie stąd później ta firma moja księgowa, o której mam nadzieję trochę też powiemy. Zacząłem się uczyć tych przepisów i zobaczyłem, że tutaj jednak, że to jest inny świat, jeżeli chodzi o biznes. Że tutaj jednak, że, że, że wiesz, bo tutaj w Wielkiej Brytanii ludzie są tro, trochę już rozlewi ten system jakby i ludzie są trochę rozleniwieni chyba. Jeżeli przyjeżdża Polak z doświadczeniami, Polacy są trochę jednak bardziej kreatywnym narodem. Natomiast brakuje nam innych oczywiście cech, których Brytyjczycy, od Brytyjczyków powinniśmy się uczyć, ale tej kreatywności jednak i takiego jakby tej cechy, że robimy coś inaczej, tutaj, tutaj można się odnaleźć na tym rynku w biznesie. Ja tak pomyślałem sobie i właśnie mówię, nie, wracam do biznesu i, i, i faktycznie po pół roku ściągnąłem żonę, żona oczywiście znowu była jakby przeciwna, Marek mówi, mieliśmy już nie iść w biznes, miałeś pracować, bo tutaj pracownik nawet gdzieś tam za najniższym gdzieś zarabia nawet niską krajową, może spokojnie sobie w Anglii żyć. I taki był nasz cel początkowo, spokojnie sobie żyć, za, za gdzieś tam pracować za jakieś tam małe pieniądze, raz w roku powiedzmy, nawet na urlop można jechać, jeżeli ktoś pracuje tutaj za tą najniższą krajową, czy tam może najniższą, ale tą pra, prawie, prawie najniższą. Ale szybko poszedłem w biznes i, i się okazało, że rzeczywiście tutaj można y, naprawdę przenosić góry, a system jakby pomaga tobie tutaj. Tutaj jakby nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tutaj nie ma biegunowości takiej. Tutaj zawsze jest. Yy... Ja to tak odczuwam, nie wiem jak to wytłumaczyć, przetłumaczyć jakby na taki normalny język, ale ja tu nie odczuwam jakiejś takiej presji, że, że jak mi się noga powinie, to kurczę, wpadnę znowu w taką dziurę, że wie, że, że, że, że, że, że system i myślniowie ludzie, ale bo, bo oczywiście ludzie też są, bardzo dobrze są ludzie w Polsce również, ale że jednak ktoś mnie tutaj zdepta, a... Nie ma, nie ma takiej presji. Tutaj naprawdę można przenosić góry i wszystko dookoła ci tutaj pomaga. Mam nadzieję, że gdzieś to kiedyś w Polsce też się trochę zmieni, bo przecież naprawdę w Polsce, no, no tak mówię, są tak kreatywni ludzie i, i tak tacy indywidualiści, a w biznesie myślę, że tylko tacy mogą odnosić duże sukcesy. Chociaż mówię, w Wielkiej Brytanii głównie się pracuje, Brytyjczycy znowu mi się zdaje, że możemy się od nich uczyć takiej pracy zespołowej, takiego dłuższego, długoterminowego planowania. Ja się mam nadzieję, myślę, że się tego poduczyłem trochę, planuję już jakby inaczej, podejmuję takie bardziej chyba dojrzałe decyzje dzięki temu, wolniej, ale jednak dojrzalej, a tylko dzięki temu myślę, że mogę zbudować taki większy biznes, a nie taki mały, jak, jak, tak, tak jak zawsze mówiłem. I, I myślę, że już przez te parę lat udaje mi się to krok po kroku robić? W sumie nie wiem, jakie było pytanie, przepraszam. Bo... Nie, no bardzo dobrze. Się chyba. Bardzo dobrze. Przedstawiłeś to, co zaczęłeś robić w Anglii, ale powiedz właśnie, to mnie zawsze ciekawi. No dobrze, jesteś w Anglii, pracujesz tam u kogoś i w pewnym momencie przychodzi ci do głowy zrobić, zrobić biznes. I teraz jakbyś mógł przybliżyć ten moment. Jaki mhm. to był ten biznes? Dlaczego ten biznes? Jak on ci poszedł? Oczywiście. Mhm. Bo ja wiesz, przyjeżdżając do Anglii, no tak jak powiedziałem, część biznesu sprzedałem, część jeszcze była w trakcie gdzieś tam, jakieś, jakieś aktywa. Oczywiście to musiałem część spłacić jakieś tam zobowiązania swoje. A życie w Wielkiej Brytanii jednak nie jest tanie. To znaczy, jeżeli masz oszczędności złotówkowe, a, a przynosisz się do Wielkiej Brytanii i chcesz żyć na jakimś takim godnym poziomie jeszcze z rodziną, czyli nie mieszkać gdzieś po kątach i tak dalej, no to niestety te, te, te oszczędności złotówkowe szybko więc musiałem iść do pracy. Poszedłem do pracy i, i powiem Ci szczerze, że zacząłem zauważyć, bo w Wielkiej Brytanii zawsze ta pierwsza praca, czy też przez jakiś pierwszy okres, nawet to są lata, kilka lat, pracujesz przez tak zwane agencje pracy. To jest takie jakby taki standard w Anglii. Bo Brytyjczycy są, tak jak powiedziałem, tutaj wszystko jest tak długo, wiesz, długoterminowo, oni muszą, jeżeli się sprawdzisz, pracują przez agencję pracy, jesteś terminowy i tak dalej, dopiero ewentualnie możesz z tym jakby doświadczeniem, um, um, czy też um, feedback, czyli to jest taki jakby um, feedback, czyli um, masz już jakieś, um, może ktoś z ciebie polecić możesz iść starać się ewentualnie jakąś stałą pracę. Ja zauważyłem, że te agencje pracy, no, no, ich usługi generalnie, tak jak traktują swoich pracowników i podejrzewałem, że podobnie jest też na... na no bo to jakieś, jakieś, jakieś zakłady pracy wynajmują te agencje pracy i te agencje pracy szukają dla nich pracowników. Widziałem, że to jednak nie gra, że, że ta agencje pracy, no, są, to są ogromne firmy, ogromne pieniądze, ale jednak no, świadczą no, katastrofalne usługi, naprawdę na niskim poziomie. Powiedziałem sobie, że pójdę w rekrutację, bo przecież będzie mi łatwiej dogadać się jednak i znaleźć polskich pracowników, a być może uda mi się też znaleźć jakichś brytyjskich pracodawców, dla których będę mógł tych pracowników dostarczać i zacząłem od takiej prostej branży, czyli, czyli branża sprzątająca, która jest tutaj w Anglii no, ogromną branżą, bo tutaj generalnie nikt sam nie sprząta, tylko się wynajmuje firmy bądź pracowników do, do sprzątania, są biura, są zakłady, no generalnie tutaj Trochę inaczej wygląda Ten, ta cała otoczka. Jest, jest mnóstwo, właśnie dookoła jakichś fabryk, biurowców, firm. No, liczba firmu generalnie jest ogromna i każdy potrzebuje ta, takiego sprzątania. I też branża budowlana, tak sobie pomyślałem, która też jest na jakby cały czas w Wielkiej Brytanii. Ktoś coś remontuje, ktoś coś buduje i tak dalej. No i poszedłem w to, czyli rekrutacja. Jak znaleźć pierwszego, no, pracowników może na początku nie było mi jakoś tam trudno znaleźć, bo jednak Polacy szukają pracy i ciągle tych Polaków przyjeżdżało do Anglii trochę, więc gdzieś tam jakaś strona internetowa, Facebooki i tak dalej, trochę też pamiętam jakiś tam wywiad kontestacji, wtedy jak pierwszy chyba udzielałem o tej rekrutacji, też się dużo osób zgłosiło, także z pracownikami nie miałem problemu. Natomiast jak znaleźć pracodawcę, to był problem, no bo nie znałem za bardzo jeszcze języka, na tyle, żeby sobie spokojnie porozmawiać. I zauważyłem, że jednak Brytyjczycy, oni spotykają się na takich ne networkingach, ja wiem, że w Polsce to też jest chyba, chyba coraz bardziej popularne, ale to jest jednak trochę inaczej. Na różne spotkania takie biznesowe zacząłem chodzić. Właśnie zwane networkingi, albo jakieś konferencje, jakieś, jakieś, jakieś exhibitions, czyli takie wy wystawy jakby, nie wystawy, tylko targi chyba. I i zacząłem poznawać ludzi, po prostu z nimi rozmawiać. Nie, nie, nic im nie sprzedawałem, po prostu z nimi rozmawiać, yy, yy, spotykać się później gdzieś tam na jakichś lunchach i tak dalej. I oni sami. Wychodzili, Marek, ale co, co, no my wiemy, że zajmujesz się rekrutacją, ale co dokładnie? Mówię, że generalnie ja pomagam, mówię takim firmom jak, jak twoja, bo moim targetem to były takie małe firmy, które chcą się rozwinąć i nie chcą zatrudniać pracowników na stałe, bo to może być ryzykowne na przykład, więc mogą wziąć z agencji, bo taki pracownik agencyjny to może pracować 5 godzin dziennie, może pracować tydzień, miesiąc, pół roku, można go łatwo, jakby tutaj nie ma tych kontraktów takich wiążących. Ja generalnie zawsze mówiłem, że ja pomagam takim przedsiębiorcom urosnąć, a że wtedy faktycznie ekonomia Wielkiej Brytanii rosła, w tym 2011 rok. Ja nie brałem im tych pracowników i tak od, od, od, od firmy do firmy zaczęli tam gdzieś polecać i, i udało się zbudować tą, tą agencję rekrutacyjną. Czyli to były takie pierwsze, czyli jakby pierwsze takie moje kroki to były właśnie ten takie budowanie kontaktów, taki networking w wydaniu brytyjskim, nie sprzedaż taka, taka fizyczna, bo, bo tutaj generalnie w Anglii nie sprzedaż nic przez internet. Tutaj musisz zbudować zaufanie. Oni kupują od kogoś, kogo znają, ufają i lubią. Ja jakoś tak chyba podświadomie gdzieś to zacząłem robić, spotykać się z tymi ludźmi, chodzić na różne spotkania i jakby... A w międzyczasie jeszcze gdzieś tam pracowałem powiedzmy w weekendy, żeby mówię spokojnie utrzymać rodzinę, a w tygodniu budowałem ten biznes. No i w dosyć krótkim czasie udało się, mogłem się spokojnie z pracy zwolnić i otworzyłem później firmę tą księgową i też, też jakieś inne działalności w międzyczasie. No właśnie, to dziękuję za przybliżenie tej części historii. Powiedziałem, no właśnie, bo tutaj e, znowu twoje silne strony, e, te same, co w Polsce pomogły ci stworzyć biznes, pomogły ci też stworzyć biznes w Anglii, czyli taka otwartość na ludzi, to co mówiłeś w Polsce, że nie palisz mostów, tak, że nawet e, jeżeli gdzieś tam odchodzisz, to starasz się to e, podtrzymać. Te relacje tutaj też, te relacje okazały się kluczowe i też taka, taka wieloaspektowość, takie szersze patrzenie, tak, to co ci trener mówił na boisku, że w Polsce też kilka różnych biznesów, to w Anglii też kilka, kilka różnych. Ja poznałem Cię osobiście, właśnie jako człowieka, który prowadzi firmę księgową i który też pomaga ludziom otworzyć spółki w Anglii. Temu tematowi poświęcimy drugą część naszej rozmowy, także tam będziemy się wydawać w pewne. Pytania, wątpliwości, zrozumienie dlaczego i jak to działa. Natomiast Dobrze. teraz jak mógłbyś tylko przybliżyć, bo później była ta firma księgowa i ten pomysł, żeby pomagać Polakom otworzyć biznesy w Anglii. Jak, jakbyś mhm. mógł tak w skrócie tylko powiedzieć, jak to się urodziło, tak? dlaczego ten Dobrze. pomysł? To znaczy ja tak jak wspomniałem wcześniej jakby zacząłem śledzić, uczyć się i uczęszczać na jakieś nawet kursy później, bo chciałem zgłębić bo, bo ciągle coś mi, coś mi nie grało, powiem ci szczerze, bo ja generalnie też o rekrutacji myślałem w Polsce w tym momencie, ale, ale to na początku tych, powiedzmy w połowie 2000 roku, znaczy tych, tych, tych lat 2000, czyli 2005, około 2006, myślałem o rekrutacji w Polsce, ale wtedy jeszcze, teraz to już zostało zliberalizowane z tego, co się orientuję, ale wtedy było tak mnóstwo regulacji, takie koszty, żeby, żeby, żeby jakby stworzyć taką firmę rekrutacyjną, to było generalnie, wtedy na, na, na, tamte, na tamte możliwości moje nie, nie, nie do zrobienia, natomiast tutaj w Anglii generalnie w ciągu, jeżeli chodzi o, o te aspekty prawno-księgowe, udało mi się tą firmę otworzyć dosłownie w jeden dzień, wiesz, jakby, ob, jakby spełnić te wszystkie regulacje, gdzieś tam się zarejestrować, bo tam, te, ale są tak naprawdę bardzo proste rzeczy, to polega tylko na tym, że musisz przeczytać i, i, i jakby oświadczyć, że tak, stosujesz się do tego i, i, i tak dalej, więc i ciągle mi gdzieś Mówię, kurczę, coś ja tutaj jeszcze chyba ominąłem, to jest niemożliwe, żeby to było tak proste, stworzyć formalnie, ja nie mówię o, o biznesie takim w sensie jakby ludzkim, czyli takim biznesowym, tu mi chodzi o te formalne rzeczy, to jest niemożliwe, żeby stworzyć formalnie, jakby spełnić wszystkie formalne wymogi, otworzyć spółkę, stworzyć firmę rekrutacyjną, która przecież to jest dosyć poważny biznes, bo jednak zatrudniasz ludzi, to jest odpowiedzialność, to się, coś się komuś stanie albo ktoś na przykład, spowoduje jakąś szkodę w takiej firmie. Oczywiście to były jakieś tam ubezpieczenia i tak dalej, ale mówię, to jest niemożliwe, żeby tak w prosty sposób stworzyć firmę rekrutacyjną. Coś mi tu chyba jeszcze brakuje i zacząłem, oczywiście mogę iść do prawnika, ale prawnicy w Wielkiej Brytanii to, to, to, to są bardzo, to są dosyć spore koszty. Coś mi tu brakuje, zacząłem zgłębiać te przepisy, prawo, zacząłem czytać, chodzić na kursy, przeczytałem kilka takich naprawdę prawniczych książek, Miałem, mam też dobrych znajomych, nawet tak można powiedzieć przyjaciółkę, która, która jest prawniczką tutaj od 8 lat w Wielkiej Brytanii I, i rozmawialiśmy i tak dalej. I się okazało, że nie, że jednak ten tutaj, ten, ta, ta formalna strona biznesu tak w Wielkiej Brytanii wygląda, że to jest sprowadzone czasami aż do granic absurdu, oczywiście z punktu widzenia Polaka, który prowadził biznes w Polsce. I dzięki temu właśnie można powiedzieć, że, że opanowałem jakby trochę takich aspektów formalnych, prawno-księgowych. I kiedyś przez przypadek, znany tobie przecież Kamil Cebulski, bo mówię, ta firma księgowa narodziła się trochę przypadkowo, nie będę ukrywał, że ja tam planowałem i tak dalej. Narodziła się przypadkowo, bo Kamil Cebulski kiedyś do mnie zadzwonił, ja go nie znałem osobiście, rozmawialiśmy kilka razy na kontestacji kiedyś u niego i tak dalej. I Kamil zadzwonił, że chciałby się pobawić, pobawić w cudzysłowie, chciałby otworzyć spółkę w Wielkiej Brytanii, żeby zobaczyć, czy to faktycznie, jak to się, jak to się je czy to faktycznie działa, bo dużo osób zaczęło o tym mówić, ja mówię, dobrze, że ci pomogę, bo ja już też swoją otworzyłem spółkę, także mogę ci tam pomóc. Wtedy pamiętam, że on zapytał mnie o koszty, ja powiedziałem, dobra, ponieważ nie jestem specjalistą jakby w, tym, w tym temacie, zrobimy to bez kosztów, zrobiłem mu to za darmo jakby się okazało bardzo szybko, że, że, że w ślad za kaminem przyszło, dużo, dużo innych osób, zaczęliśmy organizować szkolenia. Ja oczywiście poszedłem na studia księgowe, też, bo też mimo, że trochę się tam nudziłem, bo już znałem te rzeczy, ale jednak ta, ta taka jakby ten papier też jest ważny, no. nie ma się co oszukiwać. Za, zacząłem zatrudniać księgowych później. I ta firma księgowa dosyć szybko, fajnie, fajnie zaczęła funkcjonować. Na początku było też trochę takich błędów, głównie kontaktach, w kontaktach z klientami, bo <grywka> kamieni przywodził tyle ludzi, że nie, nie, nie byłem czy też nie byliśmy w stanie jakby. Y, o, ogarnąć te, tego customer service, nie? Czyli, czyli, czyli odpowiadania nawet na telefony czy maile, ale jakby udało się to wszystko ogarnąć i, i ta firma księgowa powstała i, i też dzięki temu ja y, w moim biznesie rekrutacyjnym y, zwolniłem księgowego, który tam gdzieś też pracował, bo mogłem sam sobie to rozliczać. Później po, po, Zacząłem zauważać też inne, inne, jakby nisze tutaj Wielkiej Brytanii. Są nieruchomości, są pięknym tematem. W tej chwili też wszedłem nieruchomości komercyjne, czyli wynajmujemy biura, teraz y, też domykam taką transakcję, kupujemy taki już duży biurowiec, y, wałaty prawie milion funtów, także to już jest dosyć duża transakcja y, y, i myślę, że te nieruchomości też to jest taki, czyli księgowość nieruchomości, z rekrutacji już troszeczkę, od rekrutacji trochę odchodzę, bo to jednak jest czasochłonne, y, a, a jednak te, ten profit już nie jest y, tak, w porównaniu oczywiście do czasu, który trzeba poświęcić na tą firmę rekrutacyjną. Tę, tą firmę rekrutacyjną pomału już wyciszam, natomiast głównie chcę mieć księgowość, nieruchomości, no i też mam tam inna, kilka innych takich małych projektów, które tam się, się kręcą, ale zawsze też pomyślałem sobie, że, że kurczę, jeżeli mi się udało, jeżeli, jeżeli, wiesz, ja tu przyjechałem do Anglii i, i w sumie nie mam, nie mam nawet wyższego wykształcenia, co prawda studiowałem później ekonomię, czy tam marketing i y, y, y, ekonomię, y, ale po, bodajże po dwóch i pół roku zrzuciłem te studia, bo... Bo, bo jednak jak już prowadząc biznes ten 2000, to był 2004-2005 rok stwierdziłem, że, że, że szkoda czasu jednak ta, ta wiedza, to była Politechnika Koszalińska tak mi się nie przydaje, czyli nie skończyłem mówię, jeżeli mi się udało tutaj w Anglii, a ile takich ludzi w Polsce musi być jak ja, więc stwórzmy dla nich taki, taki wiesz, no by całościowy produkt, trzeba tym ludziom pomóc. Oni mają w Polsce, nie wiem, może mają problemy, może chcą rozwinąć biznes przyjedź tutaj do Anglii, pomożemy Ci właśnie z, z mieszkaniem, pomożemy Ci tutaj założyć firmę, wprowadzimy y, ci tutaj w ten świat biznesu itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I ty myślę, że, że ten, ten projekt udaje się jakoś, y, jakoś tutaj, nie tylko Polakom, którzy tu przyjeżdżają fizycznie, ale też Polakom, którzy zostają w kraju, bo dzięki, dzięki właśnie różnym y, przepisom, głównie unijnym, y, brytyjskim i polskim, także to jest dosyć, dosyć szeroka znajomość prawa, pozwala na to, żeby na przykład mieszkając w Polsce prowadzić biznes w Wielkiej Brytanii jako spółka limited. Też jest to możliwe. Ale o tym rozumiem, że będziemy rozmawiać w drugiej części. No właśnie, mieszkając w Polsce prowadzić spółkę w Anglii. To będzie temat przewodni naszej drugiej części rozmowy. Marku, ja dziękuję Ci za bardzo inspirującą historię, która pokazuje, że właśnie ta polska kreatywność, o której mówiłeś, pozwala nam odnaleźć się i wykorzystać te możliwości, które teraz mamy. Bardzo dziękuję za tą historię i zapraszam wszystkich, których ona zainteresowała do wysłuchania części drugiej. Również dziękuję.